Witam Cię, Halo, halo. Czy mnie teraz słyszysz dobrze, wystarczająco? Tak, słyszę Cię wystarczająco. Powiedz mi, czy już jesteśmy na antenie. Może Ci powiedzieć, że stęskniłem się za nagrywaniem. Według tego, co tu jest napisane, jesteśmy nawet on air. O, on air. W yy, takim razie ja się tylko zastanawiam, dlaczego nam czat nie działa. Znowu. Nie działa nam czat? Nie. No ale jest ten drugi czat, prawda? Jaki drugi czat? No ten na stronie podcastofan.pl No wiesz, yy, przez czad jeszcze raz się zaloguję. A teraz, tym razem wpisałem cat, ale w drugim miejscu. Yy. Zaraz zobaczymy. Tak, w Firefoxie jest to samo. Dobrze, czyli przypominamy, że można do nas dzwonić na www, jakie www, na ethercast.net, na i próbować nas zagadać, opowiedzieć o tym, co najbardziej lubimy i o tym, co chcielibyśmy posłuchać, więc chyba czas na intro. Hmm. no to startujemy. Kolejny przegląd podcastofonu, ale zaraz sobie zobaczę, który. raz. Raz, dwa, trzy. Zapraszamy na cotygodniowy przegląd polskich podcastów o każdy weekend. Słuchacie podcastu podcastofon.pl i już wiesz, co słuchać o polskich podcastach. Słuchajcie i komentujcie www.podcastofon.pl. Podcastofon.pl. Cotygodniowy tygodniowy przegląd tego, co dzieje się w polskich podcastach. Dokładnie. Witamy serdecznie wszystkich kolejnym, tym razem dziesiątym wydaniu podcastofonu, podcastofonu live, który musieliby przyłożyć nagle i niezapowiedziany z soboty na dzisiejszą niedzielę. Także kończycie weekend z podcastofonem, o ile nas słuchacie i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego, co usłyszycie. Od razu powiem, że zmieniły się troszeczkę zasady nagrywania podcastofonu. Otóż pożegnaliśmy się z obowiązkowym omawianiem wszystkich audycji radiowych, które są republikowane jako podcasty. To oznacza, że jeżeli ktoś ze słuchających, prowadzących chciałby omówić nie ma takiego problemu, ale nie ma już też takiego obowiązku. Dlaczego? Dlatego, że uważamy, że podcasty to są rzeczy specjalne, specjalnie tworzone jako swoiste audycje, a nie są tylko zapisem audycji, które były w jakimś radio na żywo. Także dziękujemy wszystkim wspaniałym... Podcastom, które były opublikowane jako te zapisy, i jeżeli nas naprawdę zafascynujecie, będziemy o Was opowiadać. A w tym momencie, yy, czy jeszcze coś powinniśmy dodać? Tak, powinniśmy powiedzieć, że 15 marca, tak, 15 marca, nasz kochany Maciej Skwara obchodzi kolejną rocznicę bez nazwy. To jest chyba już czwarta rocznica bez nazwy. Zgadza się, Maćku? Tak, Tak. i to jest, można powiedzieć, najważniejsze wydarzenie w tym tygodniu. Co tam jeszcze będzie? A, co było, co będzie, to jeszcze sprawdzimy przed końcem. A teraz Macieju, czy zechcesz omówić pierwszy podcast tego tygodnia, czyli Matka Diabła i Kustosz Przemka Szczepaniuka z Braku Sygnału? A Przemek Szczepaniuk z podcastu brakł sygnału, tak? Oczywiście, bez problemu. Mogę, cię, mogę, e... ci, mogę nawet ci puścić to, co przygotowałeś. <laughs> o, chciałem wam powiedzieć, że miałem puścić, zrobić taki na podcastofon na żywo z playbackiem Macieja, bo Maciej, wczoraj po prostu życie go dopadło, a przygotował to co yy, niektóre rzeczy przygotował naprawdę bardzo porządnie ponagrywał przygotował się do podcastofonu i wrzucił mi to wszystko na maila. Ja to przesłuchałem byłem zadowolony i nagle się okazało że moje studnie zamieniło się we wrażą sypialnię i nie wchodź tutaj. No i tyle było z, można powiedzieć z mojego wczorajszego podcastofonu live. Dlatego przerzuciliśmy go na dzisiaj. Także Macieju, powiedz mi, czy pragniesz omówić, czy może odpuścimy to? Nie, oczywiście mogę omówić, tylko z góry chciałbym przeprosić za dźwięki, które mogą dobiegać z otoczenia, ponieważ no, tak się złożyło, że jestem w akademiku, internet jest słaby, a Turcy, z którymi dzielę segment, postanowili sobie najwyraźniej przyrządzić kolację. Po 22 kolacja, nieważne. Ale wracając do podcastu Brak Sygnału, czyli Matka, Diabła i Kustosz. Tytuł jest połączeniem tytułów dwóch e-booków, o których zresztą Przemek Szczepaniuk wspomina. Wspomina też o spotkaniu blogerów irlandzkich, znaczy blogerów polskich w Irlandii. A co ten Przemek tam robił? On przecież podcast nagrywa. No ale stwierdził, że to taki jego audioblog, więc okej. Okay. Dlaczego warto zajrzeć na świat czytników, jeżeli kupiłeś niedawno Kindla? A nawet jak nie kupiłeś, to i tak warto zajrzeć. Także, no ja sobie kupiłem Kindla, ale świat czytników już dawno, dawno temu wręcz przeglądałem. To tyle, jeżeli chodzi o brak sygnału matka diabła i kustosz. Yy, Macieju, no zdziwiłeś mnie, nawet nie wiedziałem, że sobie kupiłeś kundla. Powiedz mi, zadowolony jesteś z tego kundla? Jak najbardziej. Już zjadłem trzy książki w przeciągu tygodnia. A, to temu jesteś tak mało dostępny teraz na sieci, bo czytasz, chyba, że czytasz, to można powiedzieć wszystko na wykładach. Yy, poza tym zapomniałem <śmiech> powiedzieć, że prowadzącymi są dzisiaj jak zwykle Andrzej Famielec, y, można powiedzieć, z barwaudianum na podchalu, gdzie panuje świńska Uiui Ui grypa oraz y, ze stolicy północno-wschodniego Śląska Maciej Dymowski. <śmiech> Od, odkrycie, tak, ta tej miejsc, odkrycie tej miejscowości zostawiam wam, możecie napisać o tym na y, Kocham Podcasting na Facebooku, ewentualnie na czacie jak w końcu do niego dolezę y, kolejnym, można powiedzieć odcinkiem, który powinniśmy omówić albo nie, bo jest czasem omawiany w podcastofonie i to jest spektrum rozwoju, nagranie audycji z Arturem Janem Milickim o ekowiosce w Barkowie i Akademii Bosej Stopy przyznam się, że odpuściłem ten podcast, bo byłem naprawdę zabiegany, zapracowany, zachorowany. Czy ty, Macieju, słuchałeś go? Tak, słuchałem go słuchałem go w pracy, a wiadomo, jak się słucha i pracuje, to, to się albo czuje. jedno, albo drugie cierpi. No W każdym razie ja coś tam pamiętam nawet z tego podcastu. <śmiech> Pan Artur Milicki zaprasza nas w sumie do tej swojej wioski, ale tylko latem, bo jeszcze nie ma warunków lokalowych, żeby można było tam, żeby osoby postronne mogły tam na przykład nocować. Jest też słowo o tym, skąd się wzięła idea takiej ekowiosce, ekowioski. No i czym jest akademia Bosej stopy? Takie. No tak też pomysł zapożyczony, tam nie ma certyfikatów. Jak się chwalisz, to wypadł, tak no, uczy pokor. To co, teraz Dziady z lasu? Tak, i ci muszę powiedzieć, że naprawdę się to rozczar... To mi się wydawało, że to już było. Nie, dlatego że ten tytuł y, Dziady z lasu y, będziemy bluzgać jeszcze raz, to jest powtórka, można powiedzieć, druga część, albo kolejna część tego, co było tydzień wcześniej. I o ile Bartek tak zapowiadał w tym tytule, że będziemy bluzgać, to ja specjalnie liczyłem te bluzgi. Naliczyłem całego jednego. I nie zauważyłem, żeby tam naprawdę bluzgali. Raczej bardziej mi przeszkadzało tym razem to, że chłopaki szli. Szli, tam coś trzeszczało, coś dziwiało. Zresztą sam wiem, bo sam popełniam jeszcze gorsze podcasty nagrywane na zewnątrz i muszę Ci powiedzieć, że słuchało mi się tego dobrze, bo opowiadali o życiu, opowiadali o tym, jakie potrafili zrobić wycieczki, na przykład, żeby obejrzeć czołg o pierwszej w nocy, o spotkaniu z policjantami, czy o bałwanie, który jak to było? Bałwan, który. Trzymał trzyma fotoradar. Tak, trzyma w ręku fotoradar. I tutaj naprawdę ucieszyłem japę, jak to usłyszałem, bo sobie tak wyobraziłem, jak to po prostu podchodzi bałwan do y, pana kierowcy i mówi: ty dajesz kulkę, czy wpisujemy mandacik. No. Y, później przechodzimy do tyflopodcastu. podcastu. Chyba, że coś chcesz jeszcze dodać na temat naszego gniazda światów. I Dziadów z lasu numer 9. No Oj, ja Dziadów z lasu słuchałem zaraz praktycznie po tym, jak się pojawiły, więc yy, nie wiem, co mogę dodać oprócz tego, co powiedziałeś. A, że się nowa, pojawiła się, pojawił się nowy twarz w Dziadach z lasu, ale to w pierwszej części chyba też był. Yy, tam słyszę, że tak, podobno... Że... Nie działa odsłuch nasz. Zaraz zobaczymy, spróbujemy, bo mam troszeczkę mocniejsze łącze, czy player działa. Halo, halo hola hola, będziesz miał cięcia, gięcia, aż sobie posłucham, skoro już tu jestem. APNV Spectre XT czyli recenzja Ultrabooka ze stajnich w wykonaniu Michała Kasperczaka który że tym komputerem miał okazję się bawić przez ostatnie kilka dni właśnie podcast jest prowadzony przez Tim Toka, z tego co pamiętam i Michał mówi przez wbudowany mikrofon także nie zdziwcie się, jeżeli usłyszycie odgłosy stukania w klawisze, nie zdziwcie się, jeżeli komputer zacznie odlatywać z powodu y, ciągu powietrza wydobywającego się z wentylatorów. To tyle, jeżeli chodzi o tyflo podcast, recenzja Ultrabooka. Myślę, że i tak warto przesłuchać. Dokładnie, to był właśnie Maciej, który omówił nam z background. Co było? Dokładnie co było, co będzie, jak było i czy warto to posłuchać. A kolejnym odcinkiem, który także ukazał się 1 marca, byli Nadgryzieni 115 i nie odważę się odczytać o tak wczesnej porze całości e, tytułu, dlatego że musiałbym to odczytać. Niestety. Ale ja myślę, że możesz puścić z playbacku to, co nagrałem. A, dokładnie, no to proszę bardzo. Puszczamy z playbacku i zobaczymy, jak Maciej sobie poradził z tym tytułem. Oho! Czy się słyszymy? Czyli 135, a nie 115, hmm? odcinek podcastu Nadgryzieni, o tytule właśnie Ohoj, kończymy Nadgryzionych i zaczynamy Umalowanych. Dlaczego taki tytuł, dowiecie się w odcinku. Natomiast, co jeszcze? Ależ proszę. Między innymi usłyszymy dlaczego i co Samsung skopiował znowu od Apple oraz kogo kupił. <głos> Ale jest też odpowiedź na pytanie od słuchacza, który się rozpisał bardzo, bardzo dużo. Jak dużo tego nie wiemy, bo panowie stwierdzili, że nie chce im się czytać całego pytania. Więc w pewnym momencie pojawiło się słynne bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A w podcaście mówili do Was Norbert Cała, Dominik Łada i Wojtek Pietrusiewicz. To tyle, jeżeli chodzi o nadgryzionych, a raczej umalowanych, bo od przyszłego tygodnia Tak, umalowani to byli nadgryzieni. Dobrze. E, Macieju, powiedz mi tak, czy słuchałeś 2 marca małe filmik było odcinek 42, post Oscars? Halo? No cóż, Maciej znowu nam chyba wypadł. Także yy, znowu posilę się tym, co on y, powiedział. Tak, i ten podcastofon jest w ogóle bardzo, ale to bardzo można powiedzieć, mm, mono-minimalowy. To teraz 42, 42. odcinek małego filmidła, tytuł Post Oscars. To jest odcinek, który jak w samym opisie y, możemy wyczytać, ma napisane, że z opóźnieniem dwudniowym, aczkolwiek nagrywany był na bieżąco w trakcie wręcz e, gali rozdawania Oscarów, w momencie przerw panowie Jan Urbanowicz Jasiek i Tytus Hołdys wychodzili sobie komentować, co się dzieje co, czy wygrane, wytypowane Przy e, filmy, które dostały statuetki e, zgadzały się z ich typami czy są zadowoleni z wyboru komisji filmowej i tym podobne a poza tym jeszcze w postprodukcji dodał się Przemek który powrócił do podcastu który nie oglądał gali a dlaczego? o tym w podcaście małe filmidło, 42 odcinek i właśnie wysłuchaliśmy 42 odcinka Małego filmidła, gdzie Maciej swoim wspaniałym radiowym głosem opowiada nam o tym, co się wydarzyło. A teraz chciałem wam opowiedzieć znowu, tym razem ja, bo 3 marca pokazał się y, opowieści pastora, pokazały się opowieści pastora przedsiębiorcy, jak odnaleźć swoje miejsce w życiu, czyli y, to coś dużo więcej niż biznes lub jak żyć, panie premierze. I tutaj Andrzej Burzyński jak zwykle opowiada nam swoim głosem z przykładami i z, można powiedzieć z dużym zaciekawieniem, jak tak naprawdę odnaleźć swoje miejsce w życiu i co o tym mówi Pismo Święte i dlaczego można połączyć biznes z wiarą. Czy macie coś dodać na ten temat, jak już się pojawiłeś? Pojawiłem się, mój pakiet się skończył, ale nie, nie chciałbym nic dodać na ten temat. Ja myślę, że możemy szybciutko przeskoczyć do następnego omawianego podcastu, a jest nim Anusz Widelec. Tak, a pomiędzy tylko chciałem powiedzieć, że ukazał się tydzień pracowniczy 8 i dziewiąty na raz omawiany w podcastofonie, także jeżeli jeszcze nie słuchaliście i nie wylaliście kubła pomyj na, na nas, to zapraszam do odsłuchania i zastanowienia się, czy warto na nas wylewać jakieś pomyje. I Cukrzyca a dieta, gość Jan Urbanowicz. Macieju, będziesz omawiał swoim głosem przez biednego Skype'a, czy puścić Cię znowu? Ależ oczywiście, mówię swoim własnym głosem, a nie swoim głosem z puszki. E, cukrzyca a dieta, czyli go, wywiad z Jaśkiem z podcastu Małe Filmidło, e, Janem Urbanowiczem, tutaj rozmawia właśnie Paweł i dowiadujemy się właśnie o tym, że Jasiek jest cukrzykiem, jest na pompie insulinowej jeżeli chcecie co to wiedzieć, co to znaczy to zapraszamy do wysłuchania podcastu o tym jak się odżywiać, że cukrzyca to wcale nie jest nic strasznego nic tragicznego, że można z tym normalnie żyć że nie ma specjalnej diety że można uprawiać sport przy odrobinie uwagi Także to był wywiad yy, w podcaście Anusz Widelec. Taki ciekawe, ciekawe, od, ciekawe odskocznia od tego, co mamy na, na co dzień w podcaście Anusz Widelec, czyli gotowania. Tutaj oczywiście cały czas ocieramy się o tematy kuchenne, ale w zupełnie inny sposób. To był podcast Anusz Widelec. A czy coś chciałbyś dodać na ten temat? Że był to ciekawy podcast i naprawdę nie uświadomiałem sobie, że cukrzyca może powodować takie spustoszenie w diecie. Bo ja inaczej teraz... bym tego nie nazwał. A teraz? A teraz 033 Oscary 2013 to wina Kanady, czyli masa kultury, który Michał Kowal, Szymon Adamus pochylają się nad Oscarami i opowiadają top 10 najfajniejszych wydarzeń Oscarowych w historii. I mogę powiedzieć wam, to był chyba jed... najlepszy odcinek pod Oscarowy, jaki słyszałem kiedykolwiek. Aż mi się micha cieszyła, a osoby, które jechały obok mnie w busie, patrzyły się na mnie jak na kompletnego wariata, ale stwierdziłem, że nie będę im tłumaczył, co to znaczy podcast, a szczególnie dobry, wesoły, wspaniały podcast. Miałem tak samo. Chciałbym tutaj zaśpiewać, ale nie, bo Skype mnie oczywiście przesteruje, bo chciałbym zaśpiewać Blame Canada. O, Zresztą tak. w nagraniu z puszki jest, także może coś z tego się wytnie. Nie, to ja chyba to wrzucę już w postprodukcji na sam koniec to Blade Canada, żeby osoby, które chcą, i tak jeszcze ściągnęły raz, żeby usłyszały Twoje. Blade, Blade, Blade, no, a ty... no a poza tym różne takie top 10 zupełnie rzeczywiście miałem taką samą sytuację też jechałem busem no i, no i sama się Micha cieszyła ja się ty, bardzo fajny miłe ods miła odskocznia od takiego takiego podsumowywania tej wielkiej pompy. Tego wielkiego dnia Tak, nadęcia. było I ty... w podsumowaniu Oscarów. To, I, i to się rzygać chce no, tymi dokładnie. podcastami. A teraz przechodzimy do 4 marca 2013 roku, gdzie spotkamy się w podcaście Hangout. 11 odcinek hangover. Kawiński Lip Ergo. Dobrze przeczytałem tę nazwę podcastu? Tak, dobrze przeczytałeś tę nazwę, jednak mi Hangout zawsze się kojarzy z Hangover, czyli z kacem. A mi Hangout kojarzy się za to z usługą Hangouta z Google Plusa. A jakbyś opisał ten odcinek? A ten odcinek? No to oczywiście jak zwykle wszystko kręci się wokół Oscarów, z tego co pamiętam. Aczkolwiek, no bo sam firm, film Argo był przynajmniej nominowany. No dokładnie, nawet wszyscy w ogóle omawiający myśleli, że Argo dostanie trochę tych Oscarów. No, ale nie dostał. Dokładnie. Także e, kolejny, można powiedzieć, e, głos na temat Oscarów. Nawet się nie spodziewałem, że e, były Oscary, także ja się dopiero z tego tygodnia, jak słuchałem podcastów, usłyszałem, że było rozdanie Oscarów, bo ostatnio żyłem odcięty od internetu, odcięty od telewizji, odcięty od radia i po prostu byłem w takim moim małym barwałckim buszu. A kolejnym podcastem 4 marca, który się pojawił są dziwne informacje i jak zwykle one są krótkie. krótkie także ja chyba powiem wam, że warto słuchać i przeczytam tylko opis o tajemniczym zielonym szlamie z kosmosu i nie tylko, bo w sumie jak tylko coś omawiamy w podcastofonie na temat tych dziwnych informacji, to mam wrażenie że spoilujemy 3 czwarte całych dziwnych informacji Chociaż ich podanie, a w ogóle dźwięk z prologika, który oni... Protologika. Yy, to, tak? to po prostu to jest samo w sobie. Dla samego tego tirit, tiri, tiri, tiri, mógłbym tego słuchać bez końca. Chociaż pewnie po tym czasie by mi się jednak znudziło. No, i... no ale przejdźmy może do 28 wpisu z podcastu Dziennik Pokładowy. To jest powieść Pan Lodowego Ogrodu, tom pierwszy. Tutaj y, Michał odchodzi od y, Stanisława Lema, a szkoda, bo poprzedni, poprzedni dziennik pokładały właśnie z bajkami robotów był y, bardzo, bardzo interesujący. Chciałbym, żeby y, kontynuował wątek Lema i jego powieści oraz y, nie Black Mirror, tak Black Mirror'a też tu nie zaznamy, a właśnie Pan Lodowego Ogrodu. I muszę powiedzieć, że tym razem odczułem na własnej skórze, co to znaczy przyzwyczajcie się do dobrych podcastów. Ten podcast był dla mnie w odbiorze dosyć średni. Dlatego, że Michał był niezainteresowany tak naprawdę tą książką, więc nie potrafił opowiedzieć w pełni, można powiedzieć, mocy, w pełni radości, w pełni wszystkiego o tym podcaście. Przepraszam, o tej książce. I, i czułem po prostu nudę bijącą z kart tej Książki. Czekałem, aż ten podcast się skończy, albo w końcu usłyszę, że było coś dobrego. I wywnioskowałem, że dobrą było to, że on to skończył czytać. Czy Ty też odniosłeś takie samo wrażenie? Również, również. To teraz mamy podcast nieomawiany w podcastofonie i tak. zmieniliśmy przy okazji numerek 3 dniu, bo to jest już 5 marca. Wydanie główne Sługo odcinek pod tytułem Powili go, stracił oko i ucho, więc muszą go przeprosić. To tak. jest intrygujący. Tytuł jest intrygujący, dobrze się słuchało i chętnych zapraszamy do naszego katalogu, skąd mogą sobie posłuchać wydania Sługo bądź wejść na kontestację. I kolejnym podcastem tego dnia jest Tyflo podcast Pasta Bolognese, gdzie Alicja Witek robi danie z rodem słonecznej Italii. Przyznam się szczerze, że gdy słyszałem to smażenie, lanie wody to mną, delikatnie mówiąc trzepało. Jakoś nie czuję no, można powiedzieć takiego powołania aż kuchennego, żeby słyszeć jak coś skwierczy albo jak bulgoczy woda. Te dźwięki się nadają na dżingle. Tak, dokładnie. Na dżingle są Idealne. A pasta bolonez... Ale nie dłuższy niż 5 sekund. Tak. A pasta bolonez, wiadomo, pasta bolonez to pasta bolonez. No nie mogło zabraknąć power power tipów, takich wskazówek, power usera kuchen... w kuchni, <grym> jak na przykład mielić mięso, żeby sobie nie zmielić własnego mięsa, czyli na przykład palców. <grym> Dokładnie. Tak. To, była, to był Tyflo Podcast, a teraz będziemy pasać Właśnie. Dlaczego Martin w odwyku pod tytułem ale wypas mówi paszać? Paszać. Yy, dlatego, Fff. że ja zauważyłem, że Martin czasami stosuje nieadekwatne słownictwo w języku polskim. Na przykład yy, nie mówi pascha, yy, nie mówi... Tylko pesach. Tak, pesach. Yy, nie wiem, ja nie wiem, on chyba nie pała tak naprawdę miłością do naszego rodzinnego języka. Także... Nie rozumiem tego jego podejścia, dlatego że e, powinno się mówić w danym języku, a całe takie wtrącanie język, e, słów obcych, które istnieją w danym języku, to raczej tak trąci taki, takim czymś dziwnym. O. Hmm. No poza tym uważa nas za owce, i dlaczego tak to o tym w odcinku? No. Skoro ona uważa za owce, a siebie uważa za kogo? Hmm. Sami posłuchajcie. Dobrze. A, ty... A to był 6 marca to już znowu był następny dzień. Teraz dekompresor 14 odcinek czyli komputery jakie znacie część druga. Ja słuchałem części pierwszej i zaciekawiło mnie aczkolwiek nie dowiedziałem się niczego nowego bardziej chodzi o sposób omawiania. tak? Bo ja siedzę w temacie troszkę. Nie dekompresor to jest podcast który jest bardzo przyjemny ja bym powiedział nawet że dałbym mu troszkę w ciemno typ tygodnia. E, powiem tak, mnie bardzo zainteresował, bo wreszcie ktoś mi wytłumaczył, jaka jest różnica pomiędzy kartami ATi a NVIDIA. E, Taką e, rzeczywistą różnicę, a nie to, co ja i tak wiem, że to mnie nie interesuje, bo jestem graczem, można powiedzieć, bardzo mało zaawansowany. Gram w stare gry, e, począwszy od Sapera, przez pasjans i inne tego typu, się na jakiś sach a już myślałem, że, o czekaj, pojawiło się w tym odcinku coś takiego, że ATI to jest oczywiście radiatron, więc się grzeje, a NVIDIA ma support, dobry? Więc Tego nie wychwyciłem, ale wychwyciłem inne różnice, czyli na przykład dlaczego it -AT ma niby większy FPS? czy jak to się tam nazywa, a Nvidia jest lepiej wykonana do niektórych innych rzeczy. Chociaż mogę powiedzieć, że najbardziej mnie zainteresowało obudowę, zasilacze, wyświetlacze. Jak to wybierać? Bo to może być przydatne przede wszystkim dla podcastera, który może się dowiedzieć, kiedy tak naprawdę e, jego zasilacz 600-watowy powoduje, że mu komputer zdycha. I dzięki temu może słyszeć na przykład gorszy dźwięk, co też nie jest dobre. Albo przebicia. No dobra, teraz Tak co? Zmieniamy koncept. Ale wiecie co, ale jeszcze tak tutaj dołożę, że po mojej wymianie zasilacza w komputerze na taki modularny, który jeszcze ma w sobie równoważenie mocy, jakieś tam, faktycznie poziom szumów wchodzących na zintegrowaną kartę dźwiękową spadł o 60%. Wow. Słuchaj, to jest dużo. To jest bardzo dużo. Ponad połowę mniejszą w na wejściu. Więc tym wartym zauważenia faktem przechodzimy do bonusu koncertowego, innego konceptu, Pawła Duraja. A Paweł, oczywiście, jak to Paweł nie usiedzi w domu. Poza, tym jak, poza tym, jak może siedzieć, jak już wszystkie krzesła poobgryzał, więc nie bardzo ma na czym siedzieć. Wybierał się wybrał się na trzy koncerty, ale no cóż no, zaszczycił nas tylko jednym nagraniem koncertu orkiestry Dentej, ale opowiada nam o pozostałych dwóch i dlaczego powinny być lepsze, a nie były. Także. No ja myślałem, że na końcu jest jeszcze jakaś niespodzianka będzie, czy coś. No, to tylko koncert. No dokładnie. Także wstęp na... to taki podcastowy, a reszta to koncert. Ale dobry koncert, ładnie nagrany i muszę no. powiedzieć, że zapałem miłością do jego Zuma H2N. No. Hmm. E, on ma H2N? Tak. On tego czarnego. O, proszę. Wygląda, wiesz, tak mm, taki lans, jakbyś miał taki czarnego jaguara. No po prostu to nie, nie to, to te stare zoomy, ten wygląda, ten naprawdę wygląda, chociaż ma jeden minus. Wygląda na plastikowy. Ja się na razie zadowolę swoją hajedynką, a my zmieniamy numerek, no, przeskakujemy do 7 dnia marca 2013 roku, a ten dzień rozpoczyna podcast Teoria Chaosu, Katastrofa Tunguska który jest czasem omawiany w podcastofonie. Dokładnie, a czasem ja go z czasem się nie wyrobiłem i wysłuchałem go kiedy indziej. Także jeśli chcesz coś o nim powiedzieć, to zapraszam. Nie, ale mogę powiedzieć o podcaście numer 43, Małe filmidło, czyli ten o podróżach w czasie, ponieważ Jasiek był gościem podcastu Masa Kultury jakiś czas temu, zresztą nawet omawianego w tym tygodniu, z tego co pamiętam, to teraz odwdzięczył się no i zaprosił chłopaków, czyli Michała Kowala i Szymona Adamusa do swojego podcastu, w którym rozmawiają a jak, żeby inaczej. O O Oskarach? Słuchaj, jak ja zacząłem słuchać o Oskarach, jak ja usłyszałem te same głosy, jak ja usłyszałem prawie te same kwestie, to ja trzy razy patrzyłem na wyświetlacz i ja przypadkiem mi się coś tam nie. Bo. Ja myślałem, że. Tak. Bo ja to słuchałem później po poprzednim i tak, co się dzieje? jak Jakieś déjà vu czy coś? Ale tutaj nie. Okazało się, że po prostu to była krótka powtórka z historii, którą po prostu niestety bym wyciął i, i wyrzucił. I później poczęli rozmawiać o podróżach w czasie i różnych tego typu. I tak naprawdę nie tylko powrót do przyszłości był omawiany, chociaż chyba można powiedzieć, że dla nich to był... Top ten. Ale nie tylko nie o tylko, nie tylko podróżach w czasie, ale i podróżach w miejscach, ponieważ y, rozmawiali też o przeskakiwaniu do alternatywnych wszechświatów, do innych kontinuów czasowych, a także omawiali filmy y, takie jak Looper czy Next, y, ale również zdarzył się serial, zdarzyło się jutro. Także no ten podcast to tak nawiązując do tego co zacząłeś mówić o nim bo to jest taki podcast nagrany w przyszłości który słuchasz w przeszłości a teraz jest już nagrany ten za tydzień podcast który się miał ujawnić ale jeżeli chcecie wiedzieć co to za podcast to oczywiście musicie wysłuchać albo poczekać tydzień. Maciej ja się zgubiłem już kiedy nic nagrali już po czwartym tłumaczeniu. Także powiem Ci, że stwierdziłem, że y, może być nawet y, paradoks dziadka, byle już więcej tego nie tłumaczyli. Bo no, dla mnie paradoks jest... dziadka jest łatwiejszy do wytłumaczenia, aniżeli to, kiedy oni to nagrali. Kolejnym podcastem który, 7 marca jest Który ma Raport złą Martina. ikonkę w naszym katalogu, gdyż powinien być czasami omawiany w podcastofonie. Jest Raport Martina. Wyższe podatki. Lepsze jutro. Lepsze życie. Lepsze życie. O, ja lepsze jutro, tak. Widzisz, ja jestem taki, można powiedzieć, że mam czasami nadzieję, że coś będzie dobrego, lepszego. No. Mm. Ale Martin mówi, że gówno prawda. No tak. Przepraszam, to gówno trzeba wypikać. Będę do I przechodzimy do 7 marca teorii chaosu na żywo, który też jest czasem omawiany w podcastofonie. Czy ja chciałbym... którejś teorii słuchałem, tylko nie wiem czy części pierwszej, czy drugiej, więc to no, na razie zaśmoruję usta. No dokładnie. No to, to może omówimy to w przyszłym tygodniu. A teraz podcast. Y... Odcinek dziewiąty podcastu Dreszcze, który tak naprawdę nie jest podcastem, a przynajmniej w momencie, kiedy wczoraj nagrywałem kawałki swoje do podcastofonu, nie dało się go pobrać, bo link download prowadził na stronę główną archive.org. A ja Ci Więc powiem, już, wiem, czy gdzie coś jest problem. Ja już Ci powiem, gdzie jest problem, tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że były, ukazały się w katalogu dwie audycje teorii chaosu, część pierwszą i część drugą. A to też, też, to tak, to o tym mówiłem, że albo części pierwszej, albo drugiej jeszcze dzisiaj słuchałem, więc nie wiem, której. No to możesz, jak chcesz, możesz kilka zów, słów powiedzieć, bo i tak obydwie się ukazały. Oczywiście, jeśli <laughs> No w każdym razie gościem, jak, jak zresztą jest napisane w tytule, jest Marcin Dachtera. Słynny no, nasz przecież... tropiciel teorii spiskowych historycznych. Nie zapomniałem. No, tym. jeżeli rozmawiamy o Watykanie, no to chyba tylko Marcin Dachtera w tej chwili jest osobą, która jest w stanie coś powiedzieć na ten temat. Oczywiście jak zwykle zarzuca nas wiedzą z książek, które, do których oczywiście linki Claude obiecał, że doda pod podcastem. No i chyba. I jak na razie nie widzę. Widzę tylko utwory. Strona teorii chaosu została zmieniona, no nie widzę tych linków, także może gdzie indziej się pojawiły, a może się nie pojawiły. Także, no cóż, jeżeli chcecie źródła to najlepiej pisać do Marcina Dachtery, on na pewno się jest w stanie podzielić. Zresztą mówił w podcaście, że on ma wszystkie książki, o których mówi, kupione, ale jak kogoś nie stać, to może się podzielić wersją elektroniczną, którą wypożyczy. A w tym momencie jeszcze przechodzimy do rozpocząwszych dreszczy i. Tutaj mogę powiedzieć wszystkim, którzy upladują pliki na archiveorg. musicie sprawdzić, czy w pierwszym dniu nie macie przypadkiem HTTPS. I to S trzeba sobie skasować przy linku. Albo jak, się, jak próbujesz ściągnąć i masz to HTTPS, to też sobie to S skasuj i wtedy wszystko działa. Nie wiem, coś na archiwie jest jakiś problem, że niektórym podaje linki, ale o dziwo, prawie wszyscy mają Macintosza, którzy to tak wrzucają. Ale nic nie chcę mówić, ja ten link sprawdzałem i on po prostu prowadził do Archive.org łamany przez indeks PHP. No, mi się udało ściągnąć. No Ale widzisz, na zrobiłem. Na przykro mi. Dobrze, i tutaj w tym odcinku Adam, przepraszam Adam, Adam opisuje dylematem pół bułki i parówką, którą zażera, to jest można powiedzieć podcast, który powinien mieć uwaga, bluzgi. Dlatego, że Adama ciągnie do palenia i nie mogę go zrozumieć do końca, bo jestem osobą niepalącą, a on jest po rzuceniu tego nałogu i te wszystkie swoje bardzo nocne, bardzo mroczne, bardzo męczące jego dusze wyznania wypluwa w gąbkę, także jeśli słuchacie, przygotujcie się na dreszcze po przesłaniu. No i kończymy nasz przegląd radiem Stephen King jak to niektórzy mówią Stefan I odcinek, Stefan, Król. Tak, Stefan Król odcinek 104 wiadomości z martwej strefy 22 a tutaj mamy można powiedzieć, że audycja zawiera śladowe ilości skóry i prosimy się zaopatrzyć w najnowszą serię komiksów filmów i przede wszystkim kupę kasy, żeby zdobyć wszystko to o czym Mando mówi no to ja teraz może szybciutko podam topy miesiąca. Tak. Topy miesiąca, czyli historia samolotu AN-2 Wiedeńczyk. Podcast Sierra Papa. Brawo. Papa Cafe. Dalej zostajemy przy papach, więc Papa Cafe, odcinek Oskarowo. To jest drugie miejsce. Trzecie miejsce. Bar Karola. Apple musi odejść. To był 24 odcinek. Kolejnym podcastem na miejscu, yy, czwartym, dobrze mówię? No, chyba tak. Jest Ruszaj się, Bruno, odcinek 24, Oscary. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak. Piąte miejsce to jest oczywiście bez nazwy odcinek 126: siekana, golonka, przyprawiana kaszlem. To było piąte. Szóste miejsce rozmaitości o Holandii, czyli 27. odcinek A jakżeżby inaczej, Hochlandera. A na ostatnim miejscu, siódmym odcinek, ósmy na jednym oddechu to jest oczywiście podcast Dreszcze. Mm. Albo deszcze. Nie, dreszcz, oczywiście, dreszcze. Oczywiście, że dreszcze, nie deszcze. No, no. Że chyba zostały to tam co, jeszcze może ja tobie tygodnia. zostawię typy tygodnia, bo... Mhm. Dobrze, no to typy tygodnia. Lecimy po kolei. Pierwszym typem tygodnia, który myślę, się ze mną na pewno zgodzisz, małe filmidło? Które? E, nie, przepraszam, nie małe filmidło. E, bo chcę najpierw powiedzieć to, co jest ten, e, po kolei, co mnie najbardziej urzekło, chwyciło za serce i trzyma do, do teraz. Oscary 2013 to wina Kanady, czyli masa kultury. Blame Canada. Oczywiście, że się zgadzam. Dokładnie. Później będą też Oscary, czyli tylko już te nie te, te, te, te, to chłopaki omawiały, tylko te drugie to są ten o podróżach w czasie. Bo tak zakręcili, że naprawdę poczułem się, jakby to wszystko się działo w ten, nazad, tam, z powrotem. Oni wskakiwali, wyskakiwali z tego. No za to bym dał im te tygodnie. Nie uważasz? Mm -hmm. Oczywiście. No i, a trzeci? No twój dekompresor. No wiesz, ty słuchałeś, no ja mam ściągnięty. Nie no. Słuchaj, słuchałem, słuchałem i za to, że chłopaki mówią dobrze o komputerach, należy im się. A było jeszcze inny, wiele innych dobrych podcastów, tylko że troszeczkę mniej mnie ujęły. Tak bym to opisał. Czy hmm. mamy jeszcze jakieś ogłoszenia? Parafialnych? Ja nie wiem, nie widzę. Zresztą mu internet nie pozwala mi zobaczyć czegokolwiek, nawet niestety w tej chwili. No to ja tak szybciutko wejdę w kalendarz, na moim super niewiele lepszym łączu i e, chciałem wam powiedzieć, że z wyjątkiem naszego kochanego Macieja Skwary, który może w końcu zacznie nagrywać bardziej regularnie, częściej będzie odwiedzał garaż i będziemy się cieszyć z kolejnymi bez nazwy to pamiętajcie, 15, czyli w piątek, oczekujcie super wypasionego czwartorocznicowego odcinka. Maciej, daj naprawdę czadu! I na tym chyba zakończymy przegląd podcastów. Rozmawiali z wami Andrzej Famielec i Maciek Mowski. Przepraszamy za te wszystkie nasze małe usterki, niedociągnięcia, ale wiecie, po prostu życie jest, przesilenie wiosenne. Krzem... Presja poprawkowa. Oblałeś? Jeden. Wow, to ty wreszcie jesteś prawdziwym studentem. No, także wybaczcie, to czego nie słyszeliście się nagrało. Mam nadzieję. <laughs> Więc wysłuchajcie sobie w podcaście. A nam zostało ostatnie chyba trzy minutki aż. Wow, tak. to, to może... dużo. Tak, to może zakończymy właśnie Macieję.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 Tak, wiesz co, te bez cenzury jego to ja bardzo lubię, a Ty Macieją? Ja również. Słuchaj, powiedz mi tak, y, czemu my zawsze, jak my prowadzimy ten podcast to to coś nam się rypie? Ja nie oh. wiem, to po prostu jest y, czasami koszmarne. Y, wchodzisz Ty na antenę, ja się nie mogę dostać. Jak Ty hostujesz, to znowu Twój scape działa tak, jak, y, jak mój otwiera do konserw, którego znaleźć nie mogę. Czyli nie działa. Także... Ja myślę, że my się musimy dotrzeć po prostu. Wiesz, to jest takie jeszcze wszystko mm, świeże na dotarciu bym powiedział. Trzeba ostrożnie, trzeba dużo wyrozumiałości. I, I no i miejmy nadzieję, że będzie coraz tylko lepiej. Ale ci muszę coraz powiedzieć, że lepiej. jak się uda, to może następny podcast o nagra kamarzyn, bo słyszałem, że coś już tam wąch, węchu, wąchu, dechu, echu i przygotowuje się powolutku do nagrania czegoś. A muszę ci powiedzieć, że przypomniałem sobie o bo chciałem powiedzieć, że jego patent z wielogąbkowością na y, mikrofonie działa. I muszę powiedzieć, że o wiele lepiej brzmi, nawet sam się sobie zacząłem podobać, jak nałożyłem gąbeczkę na mojego Tibonka. No cóż. Także ja. To, czekam na to optymistycznym, znaczy pesymistycznym akcentem. przyszła pora zejść z anteny. Jeszcze raz mówili do Was Maciek, Minimal Dwardmowski i. Andrzej Famielet. I życzymy Wam spokojnego, miłego poniedziałku. No, nie lubię poniedziałku. Ja A Ty? Bye. Right. Już.. Nie już już out of the rain, Już out of antena. Mać kubą jesteśmy na antenie. Zamyka się spod kontroli. O. Później będę musiał to ładnie wszystko po, posiekać, żeby to jakoś brzmiało. I Gdzieś tutaj promosy i mamy... Halo, halo czy jesteśmy? Bo ja nie słyszę, tylko szum słyszę. E, już to sprawdzam. Oczywiście mam super szybki internet. Także tak. Tak, nie wiem jak to będzie... A, jeszcze mi światło zgasło. Znaczy światło, lampka gaśnie. Tak, bo jako A, prowadzący okay. podcastową jesteśmy w ogóle odcięci od świata, odcięci od światła. W ogóle nie wiem co się z nami dzieje. Zresztą po tym jak wyleciałem z obiegu na ponad miesiąc, gdzie nie byłem w stanie niczego nagrywać, w ogóle nawet nie byłem w stanie za bardzo rozmawiać, co Maćku możesz oczywiście potwierdzić, to działo się naprawdę strasznie. To jak Maćku, czy jesteśmy w ogóle na antenie, czy znowu coś pogmerałeś? Powiedz mi to. Wysyłanie żądania, także jeszcze tego nie wiem. Mm, słyszę, słyszę, że wysyłasz to żądanie i ono ma okropną moc przeliczeniową. I ja cię muszę troszeczkę tak przyciszyć, bo słyszę, że jest jakiś pogłosik od ciebie, ale zaraz ustawimy i, i zobaczymy, co się będzie działo. Mm. Ja się próbuję w locie przełączyć na łączę inne, mobilne, mam nadzieję, że nic się tutaj nie, nie zerwie. bo to by się mm. zawsze coś zrywa. Jak ty byś był przygotowany do prowadzenia czegokolwiek tak porządnie, to bym się naprawdę, naprawdę zdziwił. No widzisz, taki peszek, no peszek, peszek. Dobrze. Mhm. Ja się dziwię, że ten Skype w ogóle tutaj działa. Ja się nie dziwię, że Skype działa, bo Cape to jest takie bydle, że tak naprawdę to ono nie wiadomo dlaczego działa. Szczególnie po tym, jak zostało przyjęte przez Microsoft. A wiadomo, że oprogramowanie Microsoftu działa jak mu się chce. Więc co ja może się zaloguję w ogóle na czata, ale jeżeli ktokolwiek tam jest, to może nam powie, czy nas w ogóle słychać. Bo wiesz, jak to bywa. Wpisujemy ethercast.net łamane przez czat. <śmiech> I a, ja wpisałem etherkata. Tak, yy, eteryczny kod yy, z nami jest. <laughs> Ethercat.net. Dokładnie.